Dzisiaj byłem w zakładzie karnia. Podeszła do mnie pani Poznakowska. To właśnie ta, która tam no, grafiki nam tworzy i, i do kontaktów jest z nami. I teraz powiedziała mi coś takiego, że e, no bardzo dziwnego, bo mi powiedziała, że kobiety po spotkaniu z Adamem po prostu nie chcą chodzić. Będzie musiała to zrobić tak, że albo raz na dwa tygodnie, albo w ogóle. I namawiała mi gorąco, żebym ja zaczął chodzić. Ale za zaczął chodzić no. y w jakim kontekście? Żebym ja robił kurs biblijny projekt Okej. A Adamem? I teraz tak. Akurat tak się złożyło, że no tak dziwnie się złożyło. Myślę, że zdaje, że takie jest rządzenie Boże no, że musiałem się dzisiaj spotkać z Adamem, jakiś tam względów, normalnie to mu się nie spotkał, no ale no, musiałem podjechać tam do niego, nie? Tak. I wyobraź sobie, no i mówię, że że takie opinie zwrotne o spotkaniu Adama z kobietami co? Adam mówi, no to ale to coś tu nie gra, nie? Bo on chodził i te kobietom, się tak podobało to spotkanie, że mówiły, że cały oddział przyprowadzą kobiecy na następne jego spotkanie. Mm -hmm. Mm -hmm. I teraz tak. Właśnie, Poznakowska, jak mi ten oddział kobiecy tam miał ruszyć jeszcze w maju, to w zasadzie była w stanie z dnia na dzień załatwić, żeby mnie ja tam chodził. Ale coś mnie tknęło, żeby nie chodzić. No i teraz jakby sprawa wraca na siłę, na hamach chce mi tam jakby wcisnąć, nie? Mhm. No. A tu w zasadzie wychodzi na to, że e, inną całkowicie opinię daje, niż to, co kobiety powiedziały Adamowi, który mhm. No i w związku z tym potrzebna jest modlitwa moim zdaniem, bo ja do końca nie wiem o co chodzi. Adam taki... też bardzo nie wie. Adam też bardzo nie wie, co chodzi. Hmm. Wiesz co, Wojtek, modlę się, modlę się też o tą kobietę, modlę się o tych wszystkich, którzy tam są, bo wierzę, że też Bóg posyłając nas, daje i im wielką łaskę, bo oni też na pewno jakoś słuchają to, albo muszą słuchać tego, co jest tam głoszone, więc zawsze coś, coś zostanie, a nuż poruszy Bóg serce, tak, i, da i przyjmą łaskę. Ale dziwi mnie to, że e, no w ogóle że Adam tam mógł pójść. A mówił, że, że, że nie chcą. Że niby ta powiedziała, że żadne, że żadne nie chcą pójść. Ale on nie mówił, że on tam poszedł. Że to jest, że jest zamknięte po prostu. Tylko, że wyraziło najpierw, że dwie kobiety wyraziły chęć. Potem następną jakąś niedzielę powiedział, że 20 jest chętnych. Ja się tak cieszyłam. A potem powiedział, że ta właśnie kobieta powiedziała, że żadne kobiety nie są chętne i on myśli, że ona po prostu nie chce się pofatygować, żeby to wszystko przygotować. No co? No, no patrzcie, wam cały czas mówi, że absolutnie nie ma chętnych. No. A nie na siłę ciśnie. No widzisz? To jest coś, nie, nie wiem, co to jest. Niech panda poznam, no pa nie bo to jest takie dziwne. A jest możliwe, że mają do ciebie większe zaufanie, Wojtku? Nie. Bardzo mało mi osób przeprowadzała na spotkania. A to nagle chcesz, żebym chodził do kobiet i że bardzo dużo mi ich przyprowadzi. No jest to jakoś grybym moim zdaniem nie się szyte. Coś tu nie gra. Tak. To dziwne jest, że na przykład, że no nie wiem, że ja tam nie mogłam jeszcze. Mm. Okej. Okay. <tryk> Modlitwa. Potrzebna modlitwa? Tak. Mateusz, słyszałeś? Trzeba cię zaangażować? <śmiech> Wojtek, my się modlimy od poniedziałku do piątku, od siódmej do dziesiątej rano. Między nimi też o, o tą całą służbę więzienną, więc będziemy się modlić. No. No plus o tą dziwno, bardzo dziwną sytuację. <śmiech> Was chcę wyrogować, a mnie chcę wrzucić, tak? Dobra. Ja się... Ja czuję, że mam tam nie iść, słuchajcie. O to chodzi. No ja się boję tam iść. Dobra. Teraz wróćmy do kursu biblijnego. Skończyliśmy na ósmym rozdziale. Strona 57. Mamy iść dalej. Przyjąć to, co nowe. No właśnie. Tak jakby no to 155, 5. Przepraszam to za mało. Oczywista sprawa z tym alkoholikiem. No i z naszym grzechem tak, bo to jest do, bardzo dobre porównanie. Zgodnie z Ewangelią Jana, rozdział ósmy, tam nie pamiętam które wiersze 34, gdzieś koło tak tego. To tam było, że no, kto grzeszy jest niewolnikiem grzechu, no i tyle, nie? I nie potrzebujemy Jezusa, żeby nas uwolnił od tego. No, że dalej Jezus mówi, jak On uwolni, to prawdziwie nas uwalnia. No, i trzeba powrócić to, co stare, tak? I przyjąć to, co nowe. No co stare, przyjąć, to żeśmy już omawiali. Eee... Jeszcze dobrze by było, o, może tu dalej. Przy okazji tych dwóch, tych dwóch AB, tych części, wiecie, co omawiam? Mhm. Przypominam im list do Galacjan, o. rozdział. Piąty. wiecie tam co? Owoce Ducha Świętego i to, co rodzi się z ciała, to nie? Tak. Wierzycie ten fragment. Tak. I po prostu albo z, zaraz po tej części A i przed częścią B, albo po części W, jak mi się tam przypomnie. <grydy> y Wyobraźcie, moim zdaniem pasuje po części B ale już mówię od razu no, że pokazuje, zobaczcie, też jest w liście właśnie tym dobracem, co się rodzi z ciała i czytam te wszystkie i co się rodzi z ducha i też, też czytam wszystkie i każe im się zastanawiać, ile jeszcze mają z ciała a ile już z ducha nie bardzo takie odkrywcze widzę ludzie zadowoleni są, że coś o sobie mogło odkryć, tak? ale dobra, przechodzimy do części B Mateusz, czytaj proszę Naśladujcie Boga jako ukochane dzieci. Żyjcie też w miłości, podobnie jak Chrystus. On nas ukochał i dla naszego ratunku dobrowolnie złożył z siebie Bogu na ofiarę, niczym piękny zapach. Natomiast... Stop, stop. Słuchajcie, kojarzycie jeszcze jakieś inne fragmenty, które mówią o naśladowaniu Boga albo bycie takim jak Bóg? No na przykład w kazaniu na górze Jezus mówi bądźcie doskonali jak wasz ojciec w niebie jest doskonały. No, tak. Albo w liście, liście Piotra pierwszym jest bądźcie święci, bo ja jestem święty. Niektórzy mówią, że to równie dobrze można przetłumaczyć tak jak ja jestem święty. No tam, przynajmniej będę się kłócił tą drugą wersję? bo to w katolicyzmie, nie w katolicyzmie, tylko w protestantycyzmie nie jest to bardzo dobra wersja. Hmm. Okej, okay. ale wiecie, że jest to coś, coś takiego jest, w różny sposób jest to wyrażane, ale mamy naśladować Boga, czyli mamy nie grzeszyć. Tak. No, bo nie grzeszyć, co nie? Kiedyś mi ktoś tam mówił, że możemy w inny sposób naśladować Boga. No dobrze, mówię, no to Bóg jest twórcą, czy możemy stworzyć świat? No nie. No i inne różne atrybuty Boże, tak samo z Nim przyszedłem. no i chcąc, nie chcąc, mógł przyznać, przyznał ten facet, że jedynym, w czym możemy naśladować Boga, to przestać grzeszyć, tak? I od jakiegoś momentu w życiu możemy już nie grzeszyć. No, Kiedyś to tam pewno stanie, bo w wieczności nie będziemy grzeszyć. Nie? To kwestia już, nie nie może nie że kiedy to się stanie. I, no, ale w każdym razie musi to stać się, tak? Tylko w tym jednym jesteśmy w stanie. I to jakby kwestią już przyszłości, że nie będziemy grzeszyć. I w tym możemy być. Dobra. Wiesz trzeci na stronie 58 i dalej. Natomiast nie rząd... Różnego rodzaju nieczystość lub chciwość, e, chciwość niech nawet nie będą wspominane wśród was. To niegodne, to niegodne świętych, tak samo jak nieprzyzwoitość, powtarzanie głupstw czy e, błażnowanie. Nam przystoi wdzięcz wdzięczność. Tego bowiem możecie być pewni, że żadna osoba rozwiązła, nieczysta, chciwa, to znaczy służąca innym sprawom zamiast Bogu, nie ma udziału w Królestwie Chrystusa i Boga. Niech was nikt nie zwodzi pustymi słowami. To właśnie z ich powodu gniew Boga spada na ludzi, którzy Go odrzucają. Niech nie bądźcie za tymi wspólnikami. Kiedyś w, sp w sprawdzie Byliście ciemnością, teraz jednak światłem w Panu. Poczynajcie więc sobie jako dzieci światła, a owoc światła wyraża się we wszelkiej dobroci, w sprawiedliwości i prawdzie. Jako tacy skupiajcie się na tym, co jest miłe Panu. Nie bądźcie uczestnikami bez bezowocnych czynów ciemności. Obnażajcie raczej ich bezwartościowość. No i słuchajcie. Yy. Ile razy przyjdzie głosiliście z tego fragmentu? No dużo razy. Ok, jestem minę zaskoczony. Dużo razy. Emi... Powiem ci, jestem bardzo bardzo no. zaskoczony. Przepraszam cię. Nie co wiem, co się Już jest cisz. Dobra, możemy dalej. Tak. Dobrze, więc y, ostatnio się zdarza tak, że bardzo często spotykam ludzi, którzy mm, jak mówię o zmianie, takiej zmianie jak tu jest napisana, mm. tak, to bardzo antyreagują, po prostu y, zarzucają mi, że głoszę uczynkowość że zbawienie jest przez uczynki. No nie, nic takiego nie głoszę, bo po prostu jestem już tak tym wyczerpany, że czasami mam tego dość. Rozumiecie? Aż no takim jestem jakby na takim etapie. Ten fragment wyraźnie mówi, że taka przemiana ma w nas nastąpić. Tak. To jest nakaz. Jest nakaz. Okej. Okay. Dobrze, teraz ten drugi fragment z Mateusza. Gdy duch nieczysty wychodzi z człowieka, przymierza bezwodne miejsca w poszukiwaniu wytchnienia. Lecz gdy go nie znajduje, mówi: wrócę do mojego domu, tam skąd wyszedłem. Jeśli przychodzi, zostaje dom niezamieszkany, wymiecony i. Tak? Przimie... Wymieciony. Wymieciony i. Przy, przyozdobiony, wtedy idzie, bierze ze sobą siedem innych duchów bardziej zepsutych od siebie, wchodzą tam i mieszkają. Wówczas końcowy stan tego człowieka staje się gorszy niż początkowy. Tak też będzie z tym złym pokoleniem. Mhm. No właśnie. Ale z, z, z pokoleniem Jezusa było tak, Niemniej to też odnosi się do nas. Jeżeli nawrócimy no, się do Boga, będziemy po prostu zaczniemy to życie jakieś tam chrześcijańskie, ale w pewnym momencie dojdziemy do wniosku, że grzech jest bardziej atrakcyjny, no to stanie się z nami jeszcze gorzej niż było przed to jest takie właśnie niedawno przerabiałem w zakładzie karnym z osadzonymi te siedem biada co jest w Ewangelii Mateusza mhm. no i można uczynić człowieka dwakroć gorszym i wartym piekła w systemie religijnym tak niż był przed nawróceniem. I to jest błąd nauczycieli, oczywiście. No, podwójną karę za to poniosą. Oczywista sprawa. Coś poszło nie tak. Źle nauczyciele wytłumaczyli. Trzeba mieć świadomość, że no, jak idziemy, głosimy komuś, to jest to dwa razy większa kara. No... Ale na pewno wiecie, jak to wytłumaczyć, też w taki bardziej prosty sposób, panu tu się odwoływać do spraw nauczycieli czy do nas. Dobra, teraz mam pytania. Do czego wersety te porównują stary grzeczny sposób życia? No i mam już po, po, po podkreślane, tak? Eee... No i do czego zaś porównamy nowy sposób życia? No tutaj jest stary do ciemności, nowy do światłości i tak dalej, więc po prostu idzie to odnotować. no i na zasadzie z prostych skojarzeń, światło się nam kojarzy z czymś fajnym a ciemność, no ze, nawet ze strachem, tak? no i y, te wszystkie rzeczy z ciemnością, czyli nierząd i nieczystość, chciwość i tak dalej, trzeba wskazać no a światło to ten y, wszelka dobroć, tak? I no tak nauczyć ich to kojarzyć. Tak nauczyć ich to kojarzyć. Żeby to właśnie w ten sposób patrzyli. Tu jest właśnie, jak Jezus gdzieś tam się odwołuje do światłości różnych, tak? To... i ciemności. No to tutaj mamy wyjaśnione te symbole. Pamiętacie, jak żeśmy Ewangelię Jana przerabiali? Ja tam tłumaczyłem, co, jakie symboliczne znaczenia ma światłość Biblii i ciemność. No to tu jest wytłumaczone grzeczny sposób życia, no i sposób życia zgodny z dużymi przekazaniami. Okej. Okay. No i to mi przypominam, bo jak się robi Ewangelia na tą pierwszą książeczkę, to tam nie ma wytłumaczonych tych symboli, ale tu są. Dobra. Na stronie 59 to część znaczeń światłości. Tak? Część. O, na przykład, w kazaniu na górze, e, Jezus nazywa ludzi światłem, którzy żyją po Brzemu, tak? Mówi o nas, wy jesteście światłością świata. Tak. Um, no, jest jeszcze innych tam i wiele miejsc, ale okej, okay, został tutaj. Co porzucamy, kiedy prawdziwie pokutujemy? no, porzucamy oczywiście ten grzeczny sposób życia, który to jest opowiedziany ładnie. No i, i teraz tak, jeżeli dobrze poprowadzicie wszystko do tego miejsca i poprosicie, to podajcie przykłady z życia, tak, swojego, mhm. gdzie ludzie zaczną opowiadać i to będzie wasz, budowało wasze serce. Jak powiedzą, no, do niedawna tak się zachowałem, do niedawna chciałem temu gdzieś tam coś krzywdę zrobić, nie? no to będzie was budowało bardziej niż ich nawet bo no, wy będziecie powoli widzieli owoc swojej pracy a to jest e, jeżeli raz na tydzień to będziecie robić to to już będziecie z nimi 16 tygodni w sumie 15 tygodni 15 tygodni no to prawie 4 miesiące nie czyli pół miesiąca to się już żyjecie z tymi ludźmi no i co przyjmujemy no nowy sposób życia no i jeżeli jest czy, czy jest jak, jak porzucimy stary a nie przyjmiemy nowy, no to co się będzie no to czwarty punkt, tak a co się dzieje kiedy porzucimy to co stary, a nie przyjmiemy to co nowe no, no właśnie będzie z nami jeszcze gorzej no i trzeba ich gdzieś tak zachęcić no czy chcieliby wpaść jeszcze w większe kłopoty że będą krzywdzić innych ludzi. No i najprawdopodobniej od razu znaczy, że najprawdopodobniej tu wrócicie. Albo jeszcze w warunkach. Na pewno tego chcecie. No, jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby ktoś powiedział, że tak. Mm. E, dobra, czas na podsumowanie. Opowiedz innym uczestnikom grupy e, o zmianach, które zaszły w twoim życiu. No to e, jak dobrze zrobicie ten punkt powyżej, to już to będzie za wam już z tym dowiadowaniem się czegoś nowego, to w zależności jaką grupę będziecie mieli, to będziecie wiedzieć, czy to robi, czy nie. No i modlitwę. I tu no, musicie być gotowi, ale to każdy jest gotowy, kto już tam chodzi trochę z Bogiem. Zastanów się, na jakie sposoby Bóg odpowiada na modlitwy. Czy są jakieś krozmi, na które jeszcze nie otrzymałeś od Niego odpowiedzi? No i ten to pierwsze zdanie jest przygotowaniem tak naprawdę, żeby człowiek się zorientował, jeżeli Bóg nie odpowiedział na jakąś modlitwę, no to um, no może nie szukał mnie w tej odpowiedzi. I jak się popytacie ludzi, to oni sami dużo powiedzą, już na tym etapie powinni dużo powiedzieć. Natomiast jeżeli nie będą w stanie jakby dużo dać przykładów, no to po prostu sami musicie to mówić. Mateusz mi chociaż trzy sposoby. No, jakie sposoby odpowiada Bóg na modlitwę? No, to są przeróżne okoliczności. On odpowiada przez ludzi, on podpowiada przez jakieś no, po prostu sytuacje, które się dzieją. On może przez naturę odpowiedzieć, przez zwierzęta może odpowiedzieć, przez jakieś nawet elektronikę, coś nagle się włączy, wyłączy, coś się pokaże. E, przez m, no nawet, no natury już powiedziane, więc no przeróżne rzeczy, nie? Mhm. No, ja zawsze jako pierwszy podaję, mówię, słuchajcie, no Pismo Święte Najlepiej, nie? Albo się przypomni jakiś werset, albo będziecie czytać i nagle u u u przyjdzie do was takie mocne przekonanie, że po prostu ten werset jest odpowiedzią na jakąś tam modlitwę i generalnie kieruję główny do Słowa Bożego, ale też mówię, że drugi człowiek, drugi osadzony, czy jakiś nauczyciel, który przyjdzie, może powiedzieć coś, co będzie odpowiedzią na modlitwę. Czyli no, inny osadzony, który gdzieś tam no, już kojarzy sprawy Boże, bardziej rozwinięty w wierze, może być odpowiedzią na modlitwę, także gdzieś próbuje ich jednoczyć, nie? że nawet jak nie ja, to inny osadzony, z którym ma gdzieś do czynienia, jako brat wierzy. No, od szczerze mówiąc, przez przyrodę nigdy w życiu nie słyszałem, mi się to nie zdarzyło. Przez elektronika też nie. Może to wskazówka jest, żeby się temu też przyjrzeć. Okej. Okay. Dobra. Jeżeli jakieś, nie, wiecie co, oni mają też takie intymne modlitwy, którymi się nie do końca będą chcieli dzielić, ale bardzo będą chcieli od, uzyskać odpowiedź od, od Boga to jakoś dwuznacznie jak będą opowiadać na spotkaniu, nie? I nie będą chcieli podać szczegóły to trzeba się wykazać wrażliwością no i po prostu yy, próbować zgadnąć o co im chodzi, Nie? Mi akurat za bardzo to nie wychodzi, nie? Ale myślę, że wam pójdzie lepiej. To jak mi nie wychodzi, to na koniec mówi: dobra, to przy wyjściu to mi tam też powiesz, o co chodzi, bo nie jaże, nie? No i to jest główny sposób dla mnie, żeby to jakoś im to próbować pomagać. I dalej, jeżeli jesteś sceptycznie nastawiony do bożych możliwości, czy jego zainteresowanie i troski względem ciebie, porozmawiaj o tym w grupie i popójrz się w tej sprawie nie przypominam sobie, żebym miał jakąś grupę taką, która byłaby w stanie otworzyć się między sobą nawet, wiesz, wiecie, to tak ciężko, nawet po tych 3,5 i pół miesiąca może być ciężko, żeby się to otworzyli. mniejsza mm. grupa, tym jest to bardziej pewne im większa grupa, tym nie ma szans. Dobra, otwieramy na stronę 60 no i powiem wam tak, tu mniej więcej osób Odpada. Skurs. Nie mówię, że tylko w zakładzie karnym na wolności też. To jest moment, gdzie ludzie uciekają. Eee, to jest tak, szybciutko otwieramy Ewangelię Łukasza w rozdziale 14. No. To oni już będą mieli na tym etapie, jak skończycie pierwszą książeczkę, tą Ewangelię Jana, każdy z nich będzie miał nowy testament. Więc nie będzie żadnego problemu, żeby oni otwierali razem z Wami i śledzi. Rozdział 14, wiersze 25. Aneta, możesz tam poczytać trochę? Tak, 25 do 33. Gdy szły za nim wielkie tłumy, odwrócił się i skierował do nich te słowa. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ceni mnie bardziej niż swego ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry, a także bardziej niż swoją duszę, nie może być moim uczniem. Kto idzie za mną, a nie dźwiga swojego krzyża, nie może być moim uczniem. Bo kto z was Zabierając się do budowy wieży, nie zasiada najpierw i nie oblicza kosztów, czy wystarczy mu na jej wykończenie. Nikt nie pragnie, by się okazało, że po założeniu fundamentów zabrakło pieniędzy na dalsze prace. Nikt też nie chce być wyśmianym przez ludzi mówiących, ten człowiek zaczął budować, lecz nie skończył, Lecz nie był w stanie dokończyć. Albo który król, zanim zmierzy się z innym królem, nie naradza się najpierw, czy na czele dziesięciu tysięcy zdoła się oprzeć dwudziestu tysiącom najeźdźców. Jeśli zaś stwierdzi, że nie, to gdy przeciwnik jest jeszcze daleko, wysyła posłańców i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc nikt z Was, kto nie zostawia wszystkiego, co do niego należy, nie może być moim uczniem. No właśnie. Czyli tak. Najpierw, że rodzina nie może być ważniejsza hmm. od Boga. No myślę, że wszyscy doskonale wiecie, że jeżeli rodzina mówi, postąpimy w sposób no, taki jakiś niezgodny z Bogiem za zawsze się coś dokończy no, że lepiej nawet pokłócić się z rodziną ale zrobić po Bożemu wtedy nie jest problemu na przyszłość e... to jest ta jedna sprawa druga sprawa że naśladownictwo Jezusa czy też w małym naśladowaniu no jednak wiąże się z jakimś cierpieniem tak ateiści, którego mam jednego na spotkaniach, który mnie tam dociska, czasu do czasu mówi, jak to jest możliwe Jezus mówi o krzyżu, nie, ale jeszcze nie cierpi o krzyża no, jedyne co przyszło mi rozsądne do głowy to powiedzieć no ale już wtedy krzyż był symbolem wielkiego cierpienia i poniżenia więc e, wcale nie musiał jeszcze Jezus i już Jezus, zawisność na krzyżu, żeby do jako symbolu ludzie się odnosili. No bo przecież ta kara cielesna, kara śmierci na krzyżu no obowiązywała już jakiś czas. No właśnie, więc ludzie doskonale wiedzieli co się wiązało z krzyżowaniem. Więc mogli po prostu już mieć w swoim słownictwie takie porównanie no to są dwa jakieś tam obrazki związane z żeby się zastanowić czy podjąć się jak tego wyzwania dużego czy nie i podsumowaniem to jest co że no, generalnie to nie tylko rodzina nie może być ważniejsza od Boga nie tylko trzeba się nastawić na cierpienie ale w zasadzie trzeba co? No wszystko podporządkować Bogu. No, my to doskonale wiemy, ale oni to nie. ludzi jak wiecie się do zakładu karnego. Więc trzeba im naprawdę powiedzieć, tłumaczyć. słuchajcie, to nie jest prosta sprawa. Będzie się z tym wiązało, tak jak w tej przypowieści o glebach, bo z nimi też to przerabiam, na samym początku jako wstęp, chyba wam to opowiadałem nawet i nawiązuję do tego, że po prostu tak jak w tych glebach było, że najczęściej e, bardzo szybko się pojawi cierpienie no i czy wytrzymają, czy będą taką glebą między skałami. No i że najczęściej właśnie to jest rodzina. Pierwsza zauważa zmiany, no i pierwsza torpeduje te boże skutki w naszym sercu, coś się dzieje, przemiana. No że jest tym cierpienie się wałżne no i że trzeba przetrwać tak No i dalej jeżeli tam już to przetrwamy, to no to idziemy dalej nie No i teraz mamy w tym więcej światła Kiedy wprowadzamy się do nowego mieszkania zazwyczaj musimy pokonać dwa dapy. dzień przynosiń, który zdarza się raz tylko raz no i remont i zmiana wystroju wnętrza, które wykroją stopniowo przez długi czas no i y, podobnie jest w życiu chrześcijańskim, występują dwa etapy, stanie się chrześcijaninem kiedy y, staję się chrześcijaninem Jezus przychodzi, żeby żyć we mnie przez Ducha Świętego tak? no to oczywista sprawa y, i to zdarza się tak naprawdę raz stajemy się uczniami Jezusa no i jak uczniami to się uczymy nie? No, bycie chrześcijaninem, no to jest to uczyć się, jak to żyć po chrześcijańsku. No i na planie poniżej mm, poszczególne pokoje, pokoje reprezentują aspekty życia człowieka. Podkreśliłem to aspekty, bo wie, mówię inne słowo, sfery, dziedziny życia, bo tak, osadzenie jeszcze te, Mateusz, jak byłeś na czwartym oddziale, to chyba wiesz o czym mówię, nie? Czy trzeba słowo nie stworzyć no tak I no właśnie i tak, mamy ambicje no i tu ludzie pytam, no słuchajcie no co byście chcieli w życiu osiągnąć co zdobyć w swoim życiu, jakie macie cele no i, i sami ktoś nawet palmie tak beztrosko, że on by chciał więcej nakraść, nie no bo za mało no wciąż, nie albo że nie dacie złapać, nie no, ten to wiecie no no co powiedzieć, że tu chodzi jeżeli chcemy być chrześcijanami, no to nas no, głównie interesuje zbawienie nie? bo reszta to tam no, nie liczy, nie? chcemy żyć wiecznie z Bogiem e, no, no i wszystko co się z tym wiąże no i teraz tak, praca no, czy mają uczciwą pracę jeżeli mają uczciwą pracę czy dobrze płatną, no na ile jest, są w stanie zmienić pracę tą uczciwą, mniej płatną, na lepiej płatną uczciwą, no i tam możliwości, jak to będą robić, bo zobaczcie, wiecie co, my, my umiemy się tam gdzieś tu w życiu, w społeczeństwie ogarnąć, ale w zakładzie karnym naprawdę nie mają takiej wiedzy, jak legalnie zmienić pracę. Jeżeli praca się nie podoba, to jak legalnie pójść? Zazwyczaj to oni to robią, porzucają i jeszcze wyzywają szefa, nie? Albo jeszcze mu w dadzą i sobie wychodzą, no. No to tak się to nie robi, nie? To trzeba im to wytłumaczyć. I oni, a, tak się to robi. I wiesz, zobaczycie, że no, że nim jest zupełnie inaczej. No, trzeba im te rzeczy takie proste opowiedzieć, ale ma być to praca uczciwa, trzeba zaznaczyć. No i pieniądze. Na co wydają pieniądze? na co najwięcej wydają pieniądze, to cenią sobie najbardziej. Oprócz tych takich podstawowych spraw bytowych, życiowych, mieszkanie, dom, yy, jedzenie, tak, ubrania, to oprócz tego, na co wydają najwięcej pieniędzy. Żeby powiedzieli, no niektórzy mówią, no na alkohol, papierosy i tego typu rzeczy, na imprezy. No to jak to Bogu się podoba? No czy teraz już by nie trzeba było zmienić tego sposobu i patrzcie, takie, tego typu pytanie, takie proste, naprowadzające pytanie. Słuchajcie, tu no, trzeba to jakoś nimi przejść. Do rodzina. To teraz no, okazuje się, że rzadko który ma normalną rodzinę. Zazwyczaj to są rozbite rodziny, konkubinaty, ta któraś konkubina, konkubina to jeszcze z innymi chłopami ma ileś tam dzieci, nie? Z nim jedno albo w ogóle. No i takie dziwne związki tam są. No to jak to po Bożemu, żeby było, żeby Bogu się podobało, tak? No to oni sami mówią, no okazuje się, że dos akurat doskonale wiedzą, że muszą się ożenić, zaopiekować tymi dziećmi, jak ojciec, nie? Pomimo, że nie jest, albo nawet jest, musi się zaopiekować, no i wspierać żonę. To nie powiedzą, Mówię, no dobra, to to jak? Jakoś nie kojarzą z tego z pracą uczciwą, żeby pójść do roboty, zarobić i przynieść, tak? Tylko o, ukraść, pobić i tak dalej. No trzeba jest z nimi to omówić. No małżeństwo, no to już wstęp do rodziny w rodzinie był, nie? No i teraz y, wstydliwa sprawa może i nie, ale te sprawy z seksu też trzeba omówić. Też trzeba omówić że kobieta może mieć swoje dni, że no wtedy nie, że później tak. I oni tak bardziej po zwierzęcemu, no chce się, to, to musi być. I kiedyś z nimi omawiasz te sprawy, to zobaczycie dziwne, różne reakcje. To okay. Tutaj z tym odpoczynkiem to taka ciekawa historia się wiąże, właśnie, no, przychodziło do mnie takie małżeństwo do wolności, tak, um, i gdzieś tam im tłumaczyłem te sprawy. No i wydawało mi się, że ten facet, no, zmienił się, posłuchaj, żona mówiła, że się zmienił, tak, to mówię, no, do niego mówię po imieniu, no i tam mówię do niego, że no, a ty chyba już i to jak teraz spędzasz czas wolny? No i wyszło, żona, że, wyszło, że żona naciągała te jego przemiany, a on się strasznie zdenerwował, bo zadzieżył po staremu, tam nie było żadnej przemiany. No i doszedł do wniosku, że się wtrącał do jego życia, no i żona musiała go uspokajać i wiec, nie przyszła. No, a ja po prostu myśląc, że faktycznie coś, coś tam z nimi dzieje, nie? Bo tak z żonami to mówiłam, no. No tak zapytałem, nie? Żeby mógł się pochwalić, coś fajnego powiedzieć, tak? A no to nie wyszło mi za dobrze. Seksualność, to głównie ja tylko o zdradach mówię, nie, że o ta seksualność seksualnością, no ale to jak kochacie i chcecie żyć położemu, no to nie robimy tego, tak? No i inne rzeczy, jak to dobrze zrobicie, to jeszcze ktoś tam coś dopowie. Ktoś tam coś na pewno dopowie. Hmm. Y nie oczekujcie, że ci ludzie wiedzą jak żyć na wolności. Absolutnie to jest błędne założenie. Nawet po tym kursie biblijnym do tego etapu oni na wprost, na najprostszych rzeczy, rzeczy życiowych nie będą znali i wiedzieli. Po prostu większość tak. Nie nauczyła się, nie nigdy się wychowali, nikt ich nie nauczył, nie pokazał. Nie będą wiedzieli. No i niestety to wy będziecie musieli ich uczyć tam. A że Mateusz, nawet ty jesteś młodziutki, to będziesz uczył facetów po 50, jak żyć. A my... W tych i życia. Mm -hmm. Tak. No, musisz to zrobić w jaki sposób? Tak jak syn do ojca, z szacunkiem. Tak, tak, tak. Kojarzysz odpowiedni fragment z Pisma Świętego? Czy nawet jeśli twój ojciec rozum straci, żebyś nie sprawił mu smutku? Nie Masz go szanować, to jest akurat ten stan. Jest tam taki fragment, że do temu Usza pisze Paweł, że starszych ma napominać jak o, do oj, ojców. Kobiety jak matki. No, siostry, te, te no, do. równo roczniki to jak siostry i braci jest ten fragment. Dobra. Więc teraz nic nie odciągam, tylko z pisma. Jadę tam prosto. Dobra. I ta końcówka Duch Święty nie zadawala się tym, że żeby pozostawić, pozostawać w przedpokoju. Od momentu, kiedy przekroczy próg i zacznie żyć we mnie, chce zmieniać mnie od wewnątrz tak, żebym stawał się coraz bardziej podobny do Jezusa. No i tu mamy ten Galatian 5, 22, Tam, gdzie jest mowa o tym, co się rodzi z ducha. To się nie dzieje od razu. Jest to stopniowy proces, który wymaga czasu. Podobnie jak które mieszkania. Nazywamy to uświęceniem. No i tu przy okazji dajesz ten fragment z listu, pierwszego listu Piotra. Gdzie jest mowa, e, dążcie tam do czegoś i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Boga. Czyli jak nie będziemy uświęceni, to nie ujrzymy Boga. Czyli nie trafimy do wieczności z Bogiem. Kiedy staję się chrześcijaninem, muszę być gotów, żeby Jezus stał się Panem wszystkiego. Ja gotowo się z początkiem pokuty. Co to oznacza w praktyce? Okazuje się, kiedy wzrastam w nowym życiu przez jego ducha. No właśnie. I teraz. Te takie fragmenty z Pisma Świętego mówiące no, że musi być ta całkowita przemiana. Zauważyłem, nie wiem, jak jej jak wokół jakiś wy, ludzi protestantów się obracacie. Ale się obracam w takich, że to oni to kwestionują kwestionują i nie ma gadki. No i uczynkowość mi zarzucają. Eee. Mało tego, ludziom się w ogóle nie podoba to, że muszą się zmienić. Teraz tak, ja się podzieluję swoimi doświadczeniami. Teraz chciałbym zapytać was, na ile w jakim środowisku się obracacie, jak w wasze środowisko, jak wy przyjmujecie tą taką opisaną, to znaczy miany? No my się wracamy Wojtku, raczej w takim środowisku, gdzie ludzie kładą bardzo wysoko poprzeczkę tego, żeby się uświęcać jeszcze bardziej, żeby wypełniać to słowo, które jest zapisane w Biblii, żeby żyć święcie po prostu dla Boga i nie pozwalać sobie absolutnie na taką, wiesz, stawolę nawet w mowie, nawet w głupim gadaniu, w jakichś nieprzyzwoitych żartach, tak? Nawet już w tym, nawet w patrzeniu na kogokolwiek. A ja Ci powiem, że ja nawet sama do tej pory, zanim przyjechałam do Polski, ja nie uważałam nawet, że e, powiedzmy e, kobieta z mężczyzną powinni się przytulić, nawet w kościele. Ja nawet nie uważam tego, ci powiem. Ja się musiałam przełamać, żeby tu się przytulać, bo uważam, to nie powinno tak być. Nie powinno być nawet cienia w tym, żeby dać komukolwiek, nawet jakąkolwiek myśl, która by mogła spowodować u niego grzech. Tak? Więc raczej obracamy się w takich środowiskach, jeśli chodzi o moją rodzinę, jeśli chodzi o ludzi, których mamy w naszym kręgu, a, a braci, sióstr, przyjaciół, znajomych. Okej, okay. no to super. To cieszę się i w jakiś sposób zazdroszczę. Dobra. Mamy ostatnią lekcję i nagrodą po tej ostatniej lekcji jest cała Biblia ja te wszystkie nagrody mam gdybyście z kimś robili kurs, czy to na wolności czy w zakładzie karnym i kończycie to poszczególne części, to jak dacie mi znać to ja wam daję nagrody i wy przekazujecie dalej właściwym osobom nie musicie robić tego w kościele, nie musicie tego robić w zakładzie karnym możecie zrobić w domu z, z członkami rodziny, no ja u siebie zrobiłem wszyscy co byli w domu no to zrobiłem e, i w zasadzie córka i żona sen już dawno się wyprowadził i nie chcę o tym słyszeć to no nie wyszło mi. z teściem chciał spróbować no no śmiał Arsheimera ale w takim stadium, że to w ogóle nie, nie miało sensu mm. no dobra Także, jeżeli kiedykolwiek się podejmiecie robienia tego kursu, to nagrody są wszystkie u mnie. Ja dostaję to za darmo. Jestem tak zwany jakiś koordynator lokalny. Dobrze. W Kościele Zielonoświątkowym w Boszu. Tak to się nazywa. I robię zapotrzebowanie, oni przysyłają na kościół, ja to no, dystrybucję prowadzę. Okej. Okay. To robimy y, dalej, czyli Mateusz 9 zacząć wszystko od nowa. Co roku miliony gąsienic, wszelkich rozmiarów i odmian przygotowują się na śmierć. Znajdują sobie odoso odosobnione miejsce i powoli zaczynają formować wokół siebie kokony, a potem spędzają całą zimę y, ścieś y, Ścieśnione. Ścieśnione. w ciemnych skorupach, nieświadome tego, co się wokół nich dzieje, lecz każdej wiosny ukazują się przemienione. Z brzydkiego, przyziemnego robaka e, przeistaczają się w pięknego motyla. Ta przemiana jest tak gruntowna, że aż trudno uwierzyć, że gąsienice i motyle mają ze sobą cokolwiek wspólnego? Nasze nowe narodzenie, dokonywane poprzez Ducha Świętego, jest przemianą podobnego rodzaju. My również jesteśmy duchowo martwi i odpychający w naszych grzechach, ale Bóg czyni z nas nowe, żyjące, stworze żyjące stworzenie. No czemu mi tutaj? dodaję, że to kwestia i duchowa, to co jest w w środku, i kwestia cielesna, żeby nie nowe ciała, tak? No. To w zasadzie to za bardzo nie trzeba tłumaczyć takich stron. Narodzić się na nowo, na stronie 62. Hmm. Hmm? Proszę Mateusz. Biblia mówi, był wśród faryzeuszów człowiek o imieniu Nikodem. Radny żydowski, przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział Mistrzu, wiemy, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel, Nikt bowiem nie mógłby czynić takich snapów jak Ty, gdyby nie było z nim Boga. Jezus odpowiedział Ręczę i zapewniam, kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Nikodem na to, jak może urodzić się człowiek, gdy jest stary? Nie wejdzie przecież ponownie do łona swej matki, aby znów wydała go na świat. Jezus odpowiedział, ręczę i zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała jest ciałem, a co się narodziło z ducha jest duchem. Nie dziw się, że Ci powiedziałam, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce. Słyszysz jego szum, ale nie wiesz, skąd nadciąga i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Nie wiem, czy pamiętam, coś mi się wydaje, że to Ewangelia i ona tak przelecieliśmy bardzo szybko. Umawiałem z wami ten fragment, czy nie? Tak dokładnie? Nie, tego fragmentu Nie. No to słuchajcie, ja tak trochę robię, przynajmniej w tym swoim środowisku widzę, że inaczej niż inni. Robię to na przykład, posłuchajcie, tak. Zwracam uwagę, że Nikodem, jako ten radny żydowski, czyli najwyższa władza duchowo-religijna w Jerozolimie i w ogóle dla wszystkich Żydów, 70 mówi się, ale tak naprawdę siedział ich tam 72, Mm. I oni wszystkie sprawy religijno-duchowe definiowali do całego narodu. I to tak jak u nas w no, świeckim najwyższy są te to, to tam, ten Sacher, to był tą władzą, taką, gdzie ostatni stał odwoławczy najtrudniejsze sprawy. I ten taki człowiek przychodzi w nocy, bo boi się innych, że jako zobaczą. Nie chcesz się oficjalnie przyznać. Wstydzi się oficjalnie przyznać do Jezusa. Oficjalnie się wstydzi, ale w nocy no, pokazuje, że on doskonale wie, że Jezus pochodzi od Boga jako nauczyciel. On to wszystko wie, on to wszystko rozumie, bo sobie se zdaje z tego sprawę, ale jest coś, co powoduje, że jednak ten Nikodem oficjalnie nie chce się przyznać do Jezusa. I w tym momencie, jak już tam popatrzę do tych ludzi, to mówię, że czy zdarzyło się wam o, ostatnio kiedy, no z jakichś powodów no nie przyznać do Jezusa no zazwyczaj tam no, nikt nie chce nic powiedzieć no to ja im mówię, że teraz już będzie gdzieś ze 4-5 lat temu moja szefowa się publicznie wyśmiewała przy, przy swoich podwładnych, no i czy mnie, no z ludzi bieżących, nie? Wiecie, że po prostu było mi, jeszcze mi zrobiła tak, a ty, tak wierzysz, no i wyszłoby na to, jakbym przytaknął, to wyszedłbym na idiotę, nie, w tym środowisku, a jeżeli bym zaprzeczył, to wśród swoich jestem, nie, mm. no i w sumie, ta, w sumie tak zrobiłem, że ani zająłem stanowisko na tak, ani na nie, tak się wymontałem. No ale źle zrobiłem, później się nie przyznałem, nie? Yy, I mówię, później mówimy, no później trzeba było odkręcać, nie? Byłeś ty gorzej. trzeba by od razu się przyznać było lepiej. Mm. No odkręcałem, to później rozdawałem Nowe Testamenty, więc od tamtej pory szofowa w ogóle tego tematu nie porusza. No i tak jest do dzisiaj. Tak jest do dzisiaj. Mm. Yy, więc jak ja coś takiego powiem, to po prostu oni też tam dwóch, trzech zawsze się gdzieś tam odezły. Z tym, że ja to robię przy przerabianiu tej książeczki, a to jak już mam to drugi raz, tam też jeszcze nie były fragmenty z Ewangelii Jana, to tych takich najlepszych, którzy najlepiej się jakby idą za Bogiem i rozwijają, czytają dodatkowe rzeczy, to im to każę omawiać. No okej, ale to dzisiaj omówimy sobie tak ekstra jeszcze raz, czyli w ogóle pierwszy raz. Eee, teraz tak, e, jak przerabiam tą książeczkę Ewangeliana, to tam już e, już jest już w drugim rozdziale była Samarytanka przy studni i analogii, tam Przeanalizuje tą rozmowę i pokazuje, jak Jezus każdy temat wykorzystuje do, e, do przekazywania praw duchowych, bożych. Tam wykorzystał wodę, no a tu wykorzystuje, e, no zaraz będziemy, będziemy wiedzieli co. Tutaj Jezus nie wpadaje się w dyskusję, tylko od razu mówi, że, no, że musi się narodzić na nowo, bo w ogóle nie zobaczy Królestwa Bożego, że tam wchodzeniu do tego to jeszcze im nie mówi. No to ten Nikodem za bardzo widać, nie jest górnolotny, nie do końca rozumie o co chodzi, bo mówi o urodzeniu się z kobiet, czyli przyjściu na świat. Eee, I teraz tak, czyli a Jezus odpowiada, ręczeń zapewniam, kto nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. No, i jak się analizuje rozmowa tej smartanki z, no, przy tej studni, to tam widać, że nawet jak kobieta źle coś rozumie, to Jezus nie zaprzecza, tylko tak jakby potwierdzał, ale dodaje cały czas to swoje włościli. No i tutaj tak samo jest. Teraz tak, O, jakby ludzie, którzy trochę gdzieś tam liznęli yy, w głębiej Biblię, niż tylko czytanie, tylko co znaczy sięgnęli do kontekstu historyczno-kulturowego, czasów życia Jezusa, to doskonale wiedzą, że narodzenie się z wody jest taki idiom, który mówi, że przyszło dziecko na świat, wyszło z łono kobiety to jest narodzić się z wody. I życie tak to mówili. Natomiast y, ludzie, którzy gdzieś tam nie sięgają do tej wiedzy, no to widzą w tym y, chrzest wodny. Chrzest wodny oczywiście jest opisany w Nowym Testamencie, ale to nie jest ten fragment. No i pamiętam jak y, mi pewien y, człowiek zwrócił Uwaga, że tu nie jest o tym mowa. To się obraziłem na niego. No bo już mi ktoś mówił, że to jest mowa o wodnym. No a tu, tu nie ma mowy o szcie wodnym. Tu Jezus po prostu no ma taki styl prowadzenia rozmowy, po prostu, żeby nie wchodzić w kłótnie z tym rozmówcą, tylko żeby mu przekazać to, co chce. Czyli tutaj, w zasadzie... czyli tutaj narodzenie się z wody Odnosi się do tego, jak jakby dziecko jest w fizyczny sposób rodzone i jakby, jest otoczone wodą i jakby, z wody się rodzi, tak? No, dokładnie tak. To jest taki idiom hebrajski z tamtych czasów. Jak się słucha Żydów mesjanicznych, którzy uwierzyli, że Jezus jest tym Mesjaszem, który na którego czekali, to oni na podstawie swoich pism z tamtych lat są w stanie udowodnić, że to właśnie o to chodzi. Mm -hmm. Właśnie o to chodzi. Okej, okay. no ale tu też i z ducha. No to narodzenie się z ducha, to już doskonale wiemy, że yy, to w hybry, to w tych gracjanach, tak, co z ducha pochodzi, nie? Tu chodzi o tą przemianę wewnętrzną w dalszym ciągu. I teraz. Yy, no nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło? Zobaczcie, że to narodzenie z wody to doskonale pasuje do narodzenia z, no z kobiety, bo Nikodem mówi, czy stary człowiek może wejść do łona swojej matki i znów, żeby go znów wydał na świat. No Jezus do tego nowo wiązuje tylko innymi słowami. Później dalej kontynuuje tą rozmowę. I w wierszu 6 mówi, co narodziło się z ciała, jest ciałem, tak? Czyli mu tu nie zaprzeczył, że yy, temu Nikodymowi, żeby nie wchodzić w dyskusję i polemikę, tak? Tylko, żeby przekazać. A niby to potwierdził w wierszu 5, kto się nie narodzi z wody i z ducha, i może wejść do klesa Bożego. I teraz tłumaczy: co się narodziło z ciała, jest ciałem. Lat? No, jak się człowiek narodzi z kobiety, no to jest ciały, no, oczywista sprawa. A co się narodziło z ducha? Z duchem. Czyli jak w, w, są w nas owoce Ducha Świętego, no to już to jest inaczej. Ten człowiek inaczej się zachowuje. No i yy, no i na koniec Jezus tłumaczy wierszu 6-7. Sz, sz, siódmym. Mieli dziw się, że Ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. No i teraz e, tu też warto tak głębiej powiedzieć, że w, e, i w hebrajskim, i w Grece e, słowo, jest jedno słowo na określenie wiatr i duch. W hebrajskim to ruach, tylko babiecie jest nawet taka wstępka fajna. A w Grece jak neuma. No i teraz e, jest to zbieżność tych dwóch rzeczy. O wierszu, o wierszu ósmym że wiatr wie dokąd chce słyszysz jego szum, ale nie wiesz skąd nadciąga i dokąd zmierza, a tak jest z każdym, który się narodzi z ducha. I tu też podaję taki przykład ze swojego życia że zanim się nawróciłem to różni ludzie do mnie podchodzili i próbowali głosić słowo Boże, no oczywiście byłem bardzo nieprzyjemny dla nich no i nigdy ich nie rozumiałem po prostu myślałem, że muszą kupę kasy dostawać, żeby takie rzeczy robić żeby tak, tak poniżać się przed ludźmi i być dość nieczuły na impertynencję tych ludzi, których tam i to ogłoszą. No i po prostu nigdy ich nie rozumiałem. No a teraz w zasadzie no sam tak postępuję, więc jak, jak ten wiatr, mm -hmm. ja jestem teraz z kolei niezrozumiały i no, muszę się wykazywać to jakby mi jest e, miłość, która no, jest owocem Ducha Świętego, no to jest wszystko inne i cierpliwość. No, i jakby to nie znowuż nie kosztuje tyle wysiłku, jak mi się to wydawało wcześniej. E, więc e, jest to pewna perspektywa, e, też pokazana w tym wierszu ósmym, że po prostu tu chodzi o to, taka, że ludzie nie nawróceni, że nie narodzili się na nowo, to oni nie rozumieją tych ludzi, którzy się narodzili z Ducha Świętego. Są dla nich taką czystą zagadką. Tak. Ja akurat przez to przyszedłem i to akurat mi to tam bardzo super gra, że tak komponuje się. Okej. Okay. Było to dla was jakby odkrywcze, czy nie bardzo? No na pewno było to odkrywcze z tym wodą, ktoś się nie rodzi z wody i ducha ten aspekt tej wody mhm. No okej, okay. czy coś nowego było dobra, teraz tak, mamy następny fragment wiara, za tym rodzi się dzięki przesłaniu przesłaniu, słuchaniu a treścią tego przesłania jest to co mówi Chrystus no to też jest dostosowane, że nie ze słuchania, tylko co no, dzięki przesłaniu. No ale tak w sumie dostosowane do dzisiejszych czasów, bo kiedyś ludzie głównie słuchali, a teraz ludzie głównie czytają. No. Więc yy, jedno i drugie jest dobre, bo gdy tylko czytamy, no to, to też się nawracamy, nie? Też to nas zmienia. Yy, jednak musi do nas docierać Słowo Boże. Jeżeli nie będzie dochodziło do nas słowo Boże, nie będzie dochodziło, nie będziemy ani czytali, ani słuchali, to co mówił Jezus, to, no jak, ta, ta wiara ma się urodzić, nie? Będzie kiepsko. Będzie kiepsko. No i mężowie. Natomiast kochajcie swoje żony. Tak jak Chrystus ukochał Kościół. On wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić o oczyszczeniu przez kąpiel wodną w słowie. No, to, wiecie co? To, to tak pośród tych moich znajomych o tej kąpieli w słowie, to się też bardzo mało mówi. Ale jeżeli czytamy, słuchamy słowo Boże, to ono nas oczyszcza. I tu jest ta kąpiel. Mówi się o szcie wodzie, mówi się o szcie w Duchu Świętym. Ale o chrzcie w, w kąpieli w Słowie Bożym to tak jakoś nie, nie bardzo się mówi w moim środowisku czytelnym. Że to nas oczyszcza. Czyli tak, tu chodzimy do wniosku, że robimy coś źle, tak? bo przyglądamy się w Słowie Bożym lub lustrze, no to z Bożą pomocą przestajemy to robić. To też jest taka ważna sprawa życia chrześcijańskiego. Dobra. Co musi się wydarzyć, abyśmy mogli wejść do Królestwa Bożego? Wejść. Czyli to drugie. Bo najpierw Jezus mówił, nie zobaczycie. No. Musimy się na nowo narodzić. No, właśnie. Narodzić się na nowo. No i teraz już wiedząc jakby to znaczenie z to znaczy narodzić z wody no i później wytłumaczenie Jezusa, no to w zasadzie jak rzeczy się narodzimy z kobiety to z mamy naszej swojej, to no i to, i to narodziło się z ciała i tak jest ciałem, tak z ciała rodzą się różne rzeczy zgodnie z listem to galacja, ten rozdział piąty tam natomiast to w... chodzi głównie o narodzenie z ducha że tu musi nastąpić ta przemiana mm. no i co dalej? jak sądzisz co znaczy narodzić się na nowo z wody i z ducha? no to jest też w zasadzie żeśmy mówili, nie? żeby było tylko w tym Jaki jest związek pomiędzy tematem dzisiejszego i poprzedniego spotkania? Czyli zaczynamy na nowo, tak? Mamy ten rozdział, a poprzednio było, że porzuci stary i przyjąć nowe. To kontynuacja tak naprawdę, albo mówienie mówię o tym samym w inny sposób. Czyli jak to zrobić, żeby porzucić stare a zacząć nowe? Widać to, czy nie widać? Tak okej, okay, co jest potrzebne, aby w człowieku mogła pojawić się prawdziwa wiara? Mam narodzić się ja tych Ja ci powiem, Walter, że nie zawsze to słowo właśnie ta z wody i ducha nurtowało, bo wielu ludzi mówi, ja, ja tak jakoś tak nawet zapisałam to i tak słucham cały czas to, ale ja nie mam w tym pokoju. Bo tak widzę, że wielu ludzi on mija ten temat i nie umie tego, tak jak przynajmniej dla mnie, to nie jest takie jasne, jak w tym pytaniu, jak sądzisz, co znaczy narodzić się na nowo z wody i ducha. I te z wody, tak jak mówisz, wiele osób mówi, że to jest chrzest wodny, a dla mnie zawsze ja to rozumiałam, że to jest woda słowa właśnie Bożego. Że najpierw musimy usłyszeć, uwierzyć i wtedy to słowo nas oczyszcza. I że to jest ta kąpiel wodna. I wtedy z ducha się naradzamy. W duchu, wie, u, u, jakie uwierzymy w sercu, że nad w duchu staj, naradzamy się na nowo, wierząc temu słowu. A przecież Nikodem wtedy oni też mieli słowo o Mesjaszu już. Mieli te, te przekazania od, no, Tore, od Mojżesza. I od Izajasza w ogóle przepowiednie proroctwa o Mesjaszu. Czyli ja. No, ja, ja zawsze to tak i w sumie, tak? I, i, I dla mnie powiem ci, że zawsze brakuje tego, w tym głoszeniu, że się musimy narodzić z ducha, to ja, ja oczywiście rozumiem to, że musimy się narodzić z ducha na nowo, tak? Czyli te galatów, przemiana naszego wnętrza, owoce Ducha Świętego one muszą być potem widoczne, jeżeli nastąpiła to ta, ta, um, narodzenie z ducha ale ja nie wiem, jak się z ducha narodzić, jeżeli najpierw nie będę obmyta Słowo wodą tą, czyli Słowem Bożym. A Słowo Boże mówi nam dokładnie, jak mamy żyć. Właśnie to, co czytaliśmy wcześniej, o tym nierządzie, o tym wszystkim, że tego nie ma być. I kiedy ja to czytam, to nagle dla mnie to jest, że ja we wnętrzu widzę, okej, okay, Czyli ja muszę to po prostu oczyścić się z tego. Czyli ja się obmywam w tym momencie to słowo. Ja wierząc w nie, przyjmując je jako podstawę mojego życia teraz, ja zostaję jakby obmyta tym to, tą wodą Słowa Bożego. I wtedy w duchu narażam się na nowo. Mhm. No słuchaj, co do zasady wszystko jest okej. Okay. No, co do słownictwa to... W Biblii jest użyta tylko słownictwo: nie obmycie wodą słowa Bożego, tylko oczyszczenie przez, łask, przez kąpiel wodną w Słowie Bożym. Nie wiem, jaka różnica, o im znali nieistotna, bo co do zasady się zgadzamy. Jeżeli nawet by miała to być to znaczenie, tak jak powiedziałaś, narodzić się z wody poprzez tą kąpiel w Słowie Bożym, też może być bo no, tu, tu na pewno nie ma sztu wodnego. Nie ma chrztu wodnego. Bo chrzt wodny jest gdzie indziej opisany więc jest bardzo fajnie opisany w tamtych miejscach. Tutaj niestety nie jest opisany. Okej. Okay. A czy przyjmujesz, Aneta, czy przyjmujesz, że nawet gdyby tutaj w tym fragmencie z Ewangelii Jana, rozdziału trzeciego, nawet gdyby tutaj nie było e, tutaj, no, tej kąpieli wodnej w słowie Bożym, to i tak to jest opisane właśnie w Efezjanach akurat. 5, 26. I jedno drugiemu nie Tak. No, ale co do zasady, doskonale wiemy, że musimy być oczyszczeni przez kąpiel Słowie Boże. Musimy zdać to Słowo Boże. Musimy być przekonani przez to Słowo Boże. E, musimy się z Nim zgodzić. Tak. A, I to jest element już jakby na tym etapie, to w zupełności wystarczy, żeby się narodzić z Ducha Świętego, bo wtedy Duch w nas pracuje, bo my się zgadzamy ze Słowem Bożym. Wiedzie nas przemieniał. A nam tylko zostaje walka z, z pokusami i no trudnymi doświadczeniami, przez które musimy przejść, I tak i tak. Mm, ale nie jesteśmy sami w tej walce, więc powinno być OK. Yy, jeszcze dalej mamy jeszcze gościem? Okej, okay, to mamy tak. E, jaki jest związek? No też było. Co jest potrzebne, aby w człowieku mogła pojawić się prawdziwa wiara? Czyli narodzenie się na nowo. I zaraz tak. Nie wiem, czy y, znacie ten fragment taki bardzo pokazujący, że wiara wzrasta na każdym etapie naszego życia chrześcijańskiego. E, takim ja używam fragmentem, bo tam jest pokazany i rozwój tukowy, i, e, i rozwój wiary. To jest w pierwszym liście Jana. Jeżeli możecie, to otwórzcie na szybko. Pierwszy list Jana, rozdział drugi. Rozdział drugi. Na mhm. no, rozdział drugi, pierwszy list Jana, rozdział drugi. Mateusz, masz? Tak. Czytaj od 12 do 14. Okej. Okay. Piszę wam dzieci, gdyż ze względu na jego imię zostały wam odpuszczone grzechy. Pisze wam ojcowie, gdyż poznaliście tego, który jest od początku. Piszę wam młodzi, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam, dzieci, gdyż poznaliście Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż poznaliście tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzi, gdyż jesteście mocni i mieszka w was Słowo Boże i zwyci zwyciężyliście złego. Mamy tu e, pokazany ten rozwój. Dzieci, młodzieńcy, ojcowie, tak? widać, że coś rośnie. No i na każdym etapie jest poznawanie i doświadczanie Boga. Więc wiara, co? Musi wzrastać, czy nie? Musi wzrastać, tak. No bo mieliśmy tutaj ten fragment. Wiara rodzi się dzięki przesłaniu. A treścią przesłania jest nauka Jezusa, tak? Tak. Więc poznanie wzrasta i wiara wzrasta. A. więc yy... jeszcze można po prostu wykorzystać fragment ten z listu Jakuba rozdział drugi, tam jest yy, mowa o że wiara bez uczynków jest martwa i tak naprawdę yy... na podstawie uczynków i wiara wzrasta, tak? jeżeli no to ja to jeszcze dodaję no, na podstawie nauczania wcześniejszego, że jak jest w nas przemiana, inaczej postępujemy. I to wszystko spługa w taki sposób, że wiara też wzrasta. Tam to fajnie jest opisane. Tylko trzeba użyć użycić ten element przemiany wewnętrznej. I z Jakuba możemy drugą głębię zobaczyć tego rozdziału drugiego. Tak też to można pokazać. No jak, jak będziecie chcieli pokazać, tak to można pokazać. Okej. Okay. Wiara w Jezusa. Pęśń B. Dobra. Aneta, proszę czytaj. Gdy właściciele służącej spostrzegli, że ich nadzieja na zysk przepadła, schwytali Pawła oraz Sylasa i zawlekli ich na rynek do przedstawicieli władzy. Tam wprowadzili ich przed pretorów i wnieśli skargę. Ci oto ludzie, a są oni Żydami, bardzo niepokoją nasze miasto. Głoszą zwyczaje, których nam jako Rzymianom, nie wolno przyjmować ani praktykować. Oskarżycieli poparł też tłum. Pretorzy kazali więc zedrzeć z nich szaty i dychłostać. A gdy im zadali wiele razów, wtrącili ich do więzienia, i nakazali stróżowi więziennemu, by objął ich szczególnym nadzorem. Po otrzymaniu takiego rozkazu stróż zamknął ich wewnętrznym lochu, a ich nogi zakuł w dyby. Około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewali Bogu hymny, przysłuchiwali się im więźniowie. Nagle zatrzęsła się ziemia, na tyle mocno, że przesunęły się fundamenty więzienia. Wszystkie drzwi stanęły natychmiast otworem i więzy wszystkich rozluźniły się. Obudzono stróża więziennego. Ten, gdy zobaczył otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł zawołał, nie czyń sobie nic złego, jesteśmy tu wszyscy. Stróż poprosił o światło, wskoczył do środka i przerażony przypadł do Pawła i Sylasa. A gdy już wyprowadził ich na zewnątrz, zapytał, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Odpowiedzieli mu, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i Twój dom. Następnie przekazali Mu słowo Pana, Jemu oraz wszystkim, którzy byli w Jego domu. Wtedy stróż wziął ich o tej godzinie w nocy, obnął z ran i zaraz dał się ochrzcić, zarówno on sam, jak i wszyscy Jego domownicy. Wprowadził ich też do swojego domu, zostawił stół i wraz z całym domem cieszył się, że uwierzył Bogu. Gdyż w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak, ani to już inny. Czytać dalej. Mój wolaj, do końca, bo akurat się przynę. Gdyż w Chrystusie Jezusie, ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, liczy się wiara, która jest czynna w miłości. Hmm. No i w zasadzie zaczynam od końca. Liczy się wiara, która jest czynna w miłości. Żadna inna w zasadzie się nie liczy. Dodaję jeszcze fragment, który przerabialiśmy w Ewangelii Jana, rozdział 3, wiersz 36, że no, Nikt tego nie pamięta, nie? Jest właśnie, ale zawsze można sobie sięgnąć do Pikma świętego, więc wszystko jest ok. Wierzę po sensownym boku, po sensownym jego przykazać No właśnie, to już pojawił się ten fragment, bardzo dobrze. I mówię, czy widzimy tu taką wiarę u tego dyrektora w jej zakładu karnego? Ja specjalnie używam to słownictwo. Tak. tak. Wiecie, dlaczego? No. to tak. No. Bo, bo, bo, bo. Co, tak. no. Eee, i, I ten e, Paweł powiedział, no, uwierz pana Jezusa, a będzie odbawiony tej twój dom. E... Następnie przekazali mu słowo pana, jemu oraz wszystkim, którzy byli w jego domu. Czyli za... no, zachęcili, a potem przekazali to słowo, tak jak mówisz, by być oczyszczonym w słowie Bożym. Więc mu to przekazali. Trochę to musiało trwać, to nie było pięć minut, tak? Tylko trochę trwało, ale przekazali. I co się stało? Eee, wtedy wziął ich. O tej godzinie w nocy. I co zrobił? No, już od czasu się jego życie zmieniło. Zobaczcie. Tak. Wtedy dyrektor, dyrektor zakładu karnego. Po prostu jak najtańszym kosztem chciał utrzymać zakład karny, nie? Czyli więźniowie nie mieli nic. Jeszcze wykorzystywał więźniów do tego, żeby dostawać od państwa rzymskiego pieniądze. Bo tak wtedy było. Dostawał pieniądze i on po prostu tak te racje żywnościowe dzielił, że w zasadzie nic nie dostawali. Jak się rodzina nie zainteresowała takim osadzonym, to po prostu... Mógł umrzeć słabiej dobrze z głodu, i tyle. Też dużo nie utrzymywał żołnierzy, żeby pilnowali tych więźniów, no bo to też ciął koszty. No i w zasadzie się wtedy nad więźniami w każdy możliwy sposób. Nie mieli żadnych dla. A teraz taki dyrektor zakładu karnego, tak postępował wtedy z ludźmi, co on robi. No od razu tej godzinie, o tej godzinie, jeszcze w nocy, obmył z ran i zaraz dał się ochrzcić. Czyli wykazał miłość do kogoś, do kim jeszcze wcześniej pogalizał eee, i dał się ościć Zarówno on sam, jak i wszyscy jego domownicy. Zobaczy też, wprowadził ich też do swojego domu, i zostawił stół wraz z całym domem. Cieszył się, że uwierzył w Bogu. No i tu można powiedzieć, że widać tę wiarę, tę miłości, czy nie? Że widać tę przemianę? Tak, tak. Posłuszeństwo Jezusownik? Widać. No bezwzględnie widać. Coś dla by nawet że W tym dyrektorze nastąpiła radykalna zmiana. Zobaczcie, bo teraz jeszcze ten koncept historyczno-kulturowy jest taki ciekawy, tylko warto tu wspomnieć. Kiedyś właśnie za czasów tego Pawła, jak sobie tam podróżował, jeżeli e, więźniowie uciekli, czy więzień jakiś uciekł dyrektorowi zakładu karnego, to Rzymianie e, po prostu skazywali na śmierć, mordowali takiego człowieka, takiego dyrektora zakładu karnego. Więc on w obliczu i się w ogóle nikt nie pytał, dlaczego, czy to z jego liny, czy nie. Po prostu kara śmierci do dyrektora. A tu ten dyrektor, biorąc pod uwagę, że to po prostu wszyscy, myślał, że wszyscy pocikali czy się nie ziemi, tak? No na pewno wszyscy skorzystali i zwieli. A tu mogli wszyscy co No, to rozumiecie, że on był, miał z wielki o swoje życie, wiedział, że mógł przypuszczać, że będzie po prostu wszyscy uciekli, więc będzie zamordowany, będzie zabity, kara śmierci, a to nagle wszystko zostaje, Mhm. Mm no, teraz tak można głębiej zajrzeć w to, co mógł przyżywać odczuwać ten dyrektor sokławy karnej. Nie z Kiedyś odpalił ale by było fajnie, żeby ktoś zwiał, nie? I teraz by było takie prawo. No coś tam miał przeciwko, nie. Musi kochać bardzo tego dyrektora. No, ale to był poprzedni, nie. Teraz jest babka taka. to nie wiem, jak to tam teraz wygląda. A, a i też nie raz słyszałem tekst. Teraz też tak powinno być. No, muszę kar, ale że, że będą wykorzystywani i sami będą musieli zadbać o swoje wyżywienie, to nie, nie, nikomu to się nie podoba. No. Dobra. No i jaką prawdę przekazali o zbawieniu Paweł i Sylas, temu <słuch> doktorowi? No, no to wiem, nie, że no, to kwestia wiary, ale tak pojmowa no jak tutaj jestem do dobratów tak? Wiara, która jest czynna w miłości. W jaki sposób strażnik pokazał, że naprawdę uwierzył? No od razu widać było radykalną zmianę jego w ogóle życia, tak? Widać to charakter, co było się tak zmieniła, że jeżeli on ludzi, którymi gardził wcześniej, zaprosił do domu, obmył i tak dalej i ugościł, no to, to Człowiek, to ten już strażnik więzienny już na pewno nie od tych ludzi. Przedstaw własnymi słowami, co oznacza fragment z listu biogracja. No i tu oczekuję, że mi ludzie zawsze powiedzą, że to dla nich mimo wszystko jest odkrywcze, że, że tu chodzi o taką wiarę, no, którą widać po tych miłości, po miłości do innego swojego, Inaczej tego okazję, że nie potrosimy w grupie, jak myślicie, co znaczy uwierzyć w Jezusa, no to to, jaka masz, w końcu powtórzę to z też i to z tego, z Ewangelii Jana rozdział 3, wiersz 36, tam to jest tak naprawdę posłuszeństwo Jezusowi. E, dobra. No i modlitwa. Jeżeli chcesz uwierzyć w Jezusa, ale nie jesteś pewien jak to robić. Poproś Go po prostu, aby pomógł Ci uczynić pierwszy krok. No i to są yy, dobitki, jednak, no, mimo wszystko. Nawet po tych prawie czterech miesiącach. Jeżeli jeszcze ktoś tam nie zrobił tego za pierwszym razem przy tej pierwszej książeczce, no to może sobie tutaj. Nie? No i są tacy, znajdują się, powiedzą wprost, że no, no chcieliby, nie zrobili tego, ale no, teraz by chcą, bo zawsze im wskazuje tą końcówkę, co jest w tej pierwszej książce. Tam na promie 93. No, jest taka fajna przykładowa modlitwa, żeby, żeby Bóg zajął się naszym mój szybciej. No, ja zazwyczaj mówi, że słowa nie mają znaczenia, że serce jest ważne, no, ale trzeba powiedzieć, ty Bogu, no taki na przykład zadbam w tej pierwszej książce cyklu. Hmm. No no i tutaj też mamy takie przykładną no, potrość, czy aby wkroczył w twoje życie i zawładnął. on no, sprawi, że zaczniesz wszystko od nowa i będzie cię zmieniał krok po kroku. jest Boża o dziedzica. No i co mamy? Po spotkaniu... i jesteś chrześcijanem. No właśnie. No i teraz nie jest to kim, wiecie? Jak człowiek wychodzi z katolicyzmu sobie po sobie, no to tak wtedy się zaczyna zastanawiać. no czym, czym to jest to chrześcijaństwo. No już z samego greckiego słowa. No ci, co należą do Chrystusa, ci chrystusowcy, czyni naśladują no, Chrystusa, nie? no to jak trochę znamy, no to doskonale wiemy, co to jest. No, ale taki człowiek tego nie zna, nigdy nie słyszał. To jest trudna odpowiedź. No, żeby oni się zastanowili. No i jeśli możesz szczerze powiedzieć tak od do dwóch stwierdzeń, poniżej, Jesteś chrześcijaninem. Ufam tylko śmierć Jezusa Chrystusa. Da przebaczenia moich grzechów. Nie, nie jest własnych uczynków, tak? Tu zazwyczaj po, po nabon, to, co zawsze wokuje, bo to jest ciężkie do zrozumienia, że no nie możemy uczynkiem, jakimiś dobrymi uczynkami naprawić yy, krzywdy, no, krzywdy, które spowodowały cierpienia innych ludzi. Nie możemy tego cofnąć. Do tego nie jesteśmy w stanie naprawić własnymi uczynkami tego. Możemy tylko to złagodzić, naprawić, ale gdzieś to w pamięci zostanie. No i ten czas cierpienia no jednak zostanie, tak? Yy, ufam zmarłym stołemu Jezusowi jako Panu mojego życia. Yy, no to jak ufam, no to jestem posłuszny, tak? Nie będę polegał na swojej własnej woli, tylko na Jego, czyli to jest posłuszeństwo. Żeby to zauważyli. No, i jak jest okej, okay, to jest okej. Okay. No i wiara, która zbawia. No, to też w końcu się tu pojawia. E... Ale to przeczytaj, to nie mogę Można wierzyć w Ewangelię w sposób tylko teoretyczny nie powierzając prawdziwie swojego życia Jezusowi Chrystusowi. W większości encyklopedii można dowiedzieć się kilku faktów na temat znanego francuskiego lino-skoczka. Nazywał się Charles Blondin, <grym> dlatego że urodził się w rodzinie cyrkowej. Akrobatą został już w wieku pięciu lat. Znał wiele sztuczek, ale jego specjalnością było chodzenie po linie. 30 czerwca 1859 roku po raz pierwszy dokonał niemałego wyczynu. Jako pierwszy człowiek na świecie przeszedł nad wodospadem Niagara. Przejście przez, wod przez wodospad um, było dla niego łatwością, więc próbował sobie skomplikować ten wyczyn, na przykład nosząc innych na barana lub wożąc na taczkach. Pewnego dnia oświadczył, że zamierza przejść nad wodospadem, pchając na taczkach mężczyznę. Reporter gazety przeprowadził a, z Blondianem wywiad, który dotyczył zamierzonego przypis, popisu akrobatycznego. W czasie wywiadu Blondin zapytał reportera, czy wierzy pan, że mogą dokonać tego wielkiego wyczynu? Ciekawił się akrobata. Oczywiście, naprawdę wierzę, że pan może to zrobić, odpowiedział reporter. Uważam, że jest pan akrobatą wszechczasów, a więc wierzy pan, że potrafią to zrobić? Dopytywał się Blondin. Skoro tak, to niech pan wsiada do moich taczek. Jest wielka różnica między teoretyczną wiarą w coś lub w kogoś, a pragnieniem powierzenia komuś swojego życia poprzez wiarę. Śmierć Jezusa jest wystarczająca wobec grzechów któregokolwiek z ludzi. Ale Boże przebaczenie nie jest każdemu automatycznie przyznane. Każdy z nas musi poprzez wiarę osobiście przyjąć Jezusa wierzyć w Niego oznacza ufać Mu. Dobrze, go teraz. No właśnie. Fajne, nie? Podpania tu są w tej książce. Co? Fajny bardzo, fajny, no. No, no właśnie. I teraz tak. No, czy wsiedliśmy już do tej taczki, tak w tej, którą Jezus trzyma na tyle. No. no i teraz tak. Bo większość ludzi uważa, że Super by było. Wszyscy ludzie postępowali, tak jak Jezus nauczał, byłoby cacy, no ale nikt tego nie robi, nie? Nawet w stanie przyznać, no, że byłby raj na ziemi. Że gdyby wszyscy tak postępowali, jak Jezus nauczał, Oni, no, nikt nie siadałby w taczki, żeby tak żyć. A Inni ludzie mówią, że to się nie da, albo że to jest głupie, no, bo byliby wykorzystywani przez tych, którzy tak nie chcą żyć. No i... Mm, Albo nie chcą, albo po prostu nie wierzą w własne siły, no bo nie ma co wierzyć w własne siły i nikt nie siada do tej taczki. Ale jak się siądzie do tej taczki, to się okazuje, że da się. Człowiek zaczyna postępować inaczej. Człowiek zaczyna postępować po Bożemu. Człowiek przestaje być niewolnikiem takiego czy innego grzechu i z biegiem czasu, z biegiem lat jest wolny od coraz większej ilości różnych zniewolonych grzechu I mało tego, okazuje się, że to jest najspanialszy sposób życia tu i teraz, na tym Ziemi, na tym świecie. Że to w czasie na miastki nieba już tu i teraz. Człowiek czuje się spełniony, człowiek czuje, że odnalazł swoje miejsce w życiu. Nie ma pustki, jest radość, szczęście. No, ale pod warunkiem, że się zaryzykowało i wsiadło do tej taczki. To jest do dokładnie taka e, super e, przenośna metafora, no, czy siedzimy w tej taczce, czy doświadczamy tego, co powiedziałem, tak? No i teraz tak, musicie mieć jakieś świadectwo w tym zakresie, żeby to nie było takie uste gadanie, nie? Bo nie widzieli, że wy to serio mówicie żeby ich zachęcić, żeby też siadli do tej toczki. Tak. Mm. No. Niemniejszym kończymy. Spróbuję znowu ugać do tej już Teraz powiem, że skończyliśmy drugą. Czy pozwoli rozdać nagrody? No, czy ja się spotkamy? No i to po prostu ja wam to przekażę, no bo mimo wszystko skończyliśmy, tak? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A tylko Wojtku, może nie w tą niedzielę, bo w tą niedzielę jesteśmy na takim evencie chrześcijańskim też, wiesz? Dobra. To ty... się pogadamy jeszcze. Okej, okay, okej. Okay. Mhm. To by było na tyle, te zielone macie? Książeczki macie do wanda. Tak. No to, to zaczniemy następne z tą zieloną. Po tej tak. zielonej nie ma nic. Odkryj prawdziwe przebaczenie. O to ci chodzi? Ona jest mniejsza. A nie, nie, nie, nie o, odpuszcz na początek na okładkę tą książkę, którą dzisiaj kończyliśmy no i tu mamy odkryj prawdziwy pokój i taką jedyneczkę mamy, serię odkrycia jedynka to teraz yy, książeczka takiej wielkości yy, odcienie zielone będzie odkryj prawdziwą radość i dwójeczka takiej poszu taki poszukajcie Albo zrobię zdjęcie i napiszę, że w przyszłym tygodniu zaczynamy to. I żebyście wiedzieli, co znaleźć. Okej, okay, mam radę mam. Ok, twardzimy rabę, zeszedł, dwa. Trzy. Dobrze. No właśnie, to jest to. Dobra, czyli ja już dziękuję dzisiaj za wytrwałość. Moi uczniowie trzymali ze mną bardzo dziękujemy Ci, Walku. Na dziękujemy i, i dużo nam to daje, bo też tak. zupełnie inne też czasy, no może nie zupełnie inne, ale bardzo ciekawe często sposób patrzenia, typowo nie taki z tych kręgów, w których my jesteśmy. Tak, Także jest to dla mnie... Kiedyś musicie mi powiedzieć swój sposób patrzenia. Kiedyś, kiedyś. Kiedyś, kiedyś Wak. Bardzo dziękujemy Ci. No, super. To dziękuję bardzo i z Panem Bogiem. Bogiem. No, z Bogiem.